Mam na imię Krzysztof i jestem ja pierwszy raz. Nie wiedziałem, że każdy nowy uczestnik będzie tutaj składał świadectwo, gdyż moje świadectwo jest dosyć trudnym świadectwem. Nie zawsze uważam, że jest na to miejsce, żeby o nim powiedzieć, ale też są miejsca, w których już byłem. Też w Trójmieście mówiłem o swoim świadectwie. i Też dzisiaj prawdopodobnie powiem to, co nie zawsze łatwo jest zrozumieć ludziom. Moje dzieciństwo nie było takie, że chciałem zostać ministrantem. Nie szukałem ani Boga w swoim życiu. Moja rodzina też była taka średnio chrześcijańska, która uprawiała religię na zasadzie dwa razy w roku pójście do kościoła w Boże Narodzenie i ubranie choinki lub Wielkanoc poświęcenie koszyczka z jedzeniem. Gdy w takiej rodzinie się wychowywałem i widziałem, że. Moi rodzice za bardzo nie przykładają ręki do tego, żebym wzrastał na tego przysłowywego ministranta. Sposobność miejsca, czyli miasto lub osiedle lub dzielnica, w której się wychowywałem, była bardzo trudną dzielnicą. Towarzystwo, w którym, w którym się obracałem, było bardzo... nieprzestrzegającego prawa, tak krótko ujmując. Tam się łamało prawo i przynależność do pewnych grup, grup, które kierowały się jedną zasadą, czyli zasada pięści i bez żadnych zasad moralnych, tylko zasady, które były gdzieś wewnątrz tej grupy. I tak dorastałem w tym wieku młodzieńczym. Na szkołę rzucałem kamieniami. Skończyłem 18 lat i już będąc od 15 roku życia, 3 lata, może nawet jeszcze 14-13 lat, gdzie ta grupa starszych ode mnie, pseudo kolegów, jak dzisiaj na to patrzę, wprowadzała mnie w pewne klimaty, gdzie, jak wiemy, w gronie męskim papierosy, alkohol, często też narkotyki są jakimś deficytem, deficytem życia takich ludzi. Gdy będąc już trzy lata w tej organizacji, jakby w tej grupie, o tak to może, bardziej nazwę, bo to taka była grupa zwarta kilkunastu mężczyzn, która się trzymała na tym osiedlu i próbowała w pewien sposób w cudzysłowie rządzić, żeby inni czuli respekt przed, przed daną grupą. Jak już dorosłem do wieku 18 lat ta grupa dosyć mocno wywarła na mnie presję i też imponowała mi w jakiś sposób jako nastolatkowi do takiego stopnia, że ja będąc w takiej rodzinie, o której już wspomniałem, gdzie religia jakby Bóg i Jezus Chrystus był ograniczony tylko dwa razy pójście do Kościoła w najważniejsze państwowe dni kościelne, wciągnęła mnie w bardzo poważne kłopoty, za które trafiłem na 15 lat do więzienia. W tym zakładzie karnym bardzo rozwijałem swoje młodzieńcze zapały bycia coraz bardziej y, jeszcze gorszym człowiekiem. Do takiego stopnia, że imponowało mi najochydniejsze rzeczy, jakie może człowiek dopuścić, dopuścić się Będąc tutaj na ziemi. W połowie kary, gdzie już dosyć mocno byłem zwichrowany psychicznie, jakby nie widziałem sensu takiego życia, stwierdziłem, że to życie trzeba w jakiś sposób zakończyć albo popełnić samobójstwo, albo wyjść i komuś zrobić dodatkową krzywdę, gdyż sens zatracił się w moim nastoletnim dwudziestoparolatku, sens życia jakiegokolwiek. W połowie tej kary dowiedziałem się, że po więzieniu, do więzienia chodzą pewni chrześcijanie, chrześcijanie, którzy głoszą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Chrześcijanie ci przyjeżdżali do zakładu dwa razy w miesiącu i można było z nimi na świetlicy za zgodą dyrektora modlić się i jakby rozwijać swoje... Um, Swoją myśl w kierunku Pana Boga i Jezusa Chrystusa. Gdy poszłem na to pierwsze spotkanie, gdy otrzymałem zgodę, że mogę tam pójść, bo to trzeba było przejść taką pewną procedurę, żeby się przemieścić na terenie wewnątrz tej jednostki. Brat, z którym mogłem na osobności porozmawiać i porozmawiać tak szczerze, do takiego stopnia, że powiedziałem mu wszystkie moje zamiary, moje wszystkie myśli, które gdzieś tam krążyły się w mojej głowie, że jak opuszczę po 15 latach to więzienie, to może to się skończyć. Dla mnie i dla wielu osób bardzo poważna tragedia. I ten brat, na tym pierwszym spotkaniu, gdzie mogłem uczestniczyć, powiedział mi o Jezusie Chrystusie. Razem z braćmi innymi modlili się. Po tym trzygodzinnym spotkaniu, po tej modlitwie oni pojechali do swoich domów, do swoich zborów, skąd zostali wydelegowani przez pastorów tych zborów. A bracia, ci byli w grupach trzech, czterech, czasami w sześciu osobowych, łącznie też siostra, która dzisiaj ma 90 lat i siostra Helenka 25 lat jeździła do zakładu karnego głosić Słowo Boże. Gdy zakończyło, gdy zakończyło się to spotkanie, ja od, odszedłem do celi, wróciłem do celi z wręczoną w ręku Gedeonitką, tak zwaną, tą niebieską Biblią z Nowym Testamentem. A że często przebywałem w celach sam, czyli jednoosobowych, z przyczyn wewnętrznych regulaminów tego zakładu i charakteru popełnianych przestępstw to byłem izolowany. Ale to było na chwałę Bożą, że mogłem być sam i sam mogłem z tą Biblią na co dzień czytać ją po kilkanaście godzin. Czytałem ją i pochłaniałem, pochłaniałem ją jak gąbka wodę. Tak czerpałem z tego Słowa Bożego, że to słowo kruszyło moje serce. Wszystkie myśli, jakie były, wszystkie dążenia do bycia coraz bardziej złym i gorszym, nagle odstąpiły. Nagle po tygodniu, gdzie ja w tydzień czasu przeczytałem całą Biblię, coś miałem innego dorobienia, rano stałem wieczorem zakończyłem czytać, albo czytałem, jak mi pozwolono i światło zostawiono zapalone, to do pierwszej w nocy, jak się przebywa 24 na dobę w celi, za dużo nie ma zajęć i możliwości, a ta Biblia była jedną z możliwości zajęć i czytania. Po tygodniu jak już przeczytałem całą Biblię, ja bardzo mocno pragnąłem jeszcze raz spotkać się z tymi ludźmi, z tymi chrześcijanami. Jeszcze bardziej zapragnąłem, żeby uczestniczyć na tych spotkaniach, żeby pogłębiać to, z czem oni przyszli do tego zakładu karnego. I tak już połowę drugiej części kary, około sześciu, siedmiu może lat już kończyłem swoje przebywanie tam jako osoba, która czytając Biblię pojmowała nowe życie. Życie w Chrystusie Jezusie. Miałem możliwość z nimi się spotkać tylko dwa razy w miesiącu. Dwa razy w miesiącu oni mogli wyjaśnić mi pewne rzeczy, których nie rozumiałem. Tutaj mamy taką możliwość w Polsce, na, w naszym kraju, że chodzimy z Biblią i mamy ją przy sobie 24 na dobę, mamy siebie nawzajem, możemy zadzwonić i jak czegoś nie rozumiemy, to możemy zaczerpnąć informacji od brata, który dostał talent od Boga i ma możliwość przekazania wiedzy na temat Boga i Jezusa Chrystusa i to, o czym uczy Pismo Święte, a tam to było bardzo mocno ograniczone. Ale ja przez te sześć lat, przez te sześć lat jakby trzymałem się tego, jakby szatan, który krążył i próbował mnie cofnąć z tej drogi, na którą wszedłem, próbował wszelkimi sposobami, żebym się wycofał z tej drogi. Gdy przyszedł moment opuszczenia zakładu karnego, to musiałem się zmierzyć jeszcze między innymi z bezdomnością. Byłem też hospitalizowany w szpitalach psychiatrycznych. I tam jeszcze bardziej zapragnąłem Jezusa Chrystusa. Tak naprawdę w tej noclegowni, ja pamiętam, już miałem dość tego życia. Ukręknąłem i powiedziałem Panu Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi, że ja już nie chcę tak żyć. Bo prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że ja wrócę do zakładu, gdyż nie mam możliwości zarabiania, nie mam możliwości... Kwalifikacji zawodowych czy szkolnych, od 18 roku życia do prawie 35 lat, 33 lata, 34 opuściłem ten zakład. Dzisiaj mam 40 lat. Uklęknąłem i poprosiłem Pana Boga, żeby zmienił moje życie, i to się stało w ciągu 24 godzin. Tylko to nie było takie uklęknięcie na zasadę tak jak my tutaj klękamy i, i przekazujemy Panu Bogu jakieś nasze sprawy, tylko do, dobrej, do dobrego poranka, trzecia, czwarta rano, można powiedzieć, że ja nie tylko klęczałem, ale też beczałem. tak usnąłem zmęczony. Tak mnie ta modlitwa i tak mnie, te, te wołanie do Boga, tak mnie to zmęczyło fizycznie, cieleśnie, że po prostu już cała poduszka była w łzach i ja zasnąłem i się obudziłem. To się jakby zaczęło wszystko zmieniać. Poszłem do Miejskiej Biblioteki Publicznej, na internecie mi pomo pomogła pracownica znaleźć pracę, o dziwo w Trójmieście. Dużo rzeczy nie miałem dość ze sobą do zabrania. Cóż można posiadać w noclegowni, jak jakąś tylko reklamówkę, ze skarpetkami, czy z bielizną osobistą. I tak wsiadłem w pociąg i przyjechałem. Na początku przyjechałem do Gdyni i do Gdańska też, jakby do Trójmiasta. I tu się wszystko rozpoczęło w ten sposób, że Bóg mi strasznie błogosławił. Żywa ręka Pana Boga, ona była niemalże... Codziennie, na każdym kroku. Sam się dziwiłem, że co ja takiego zrobiłem w moim życiu, że Bóg pochylił się nade mną. Czym ja zasłużyłem na to, żeby On usłyszał, żebym nadstawił swojego ucha i usłyszał moje wołanie, że spojrzał na mnie. Ja byłem tak błogosławiony przez Boga, że pracę miałem nie tylko jedną, ale miałem dwie. Byłem zatrudniony na dwóch pełnych umowach o pracę, co jest rzadkością, żeby ktoś tak pracował w Polsce i musiałem wyrabiać po 350 godzin w obydwóch firmach naraz. Tak mi Bóg pobłogosławił. Ale było to potrzebne w tamtym momencie, bo miałem długi komornicze, żeby spłacić. Naważyłem sobie... Piwa, że tak powiem w cudzysłowie i rozlane było mleko. Musiałem je, nie grając w totolotka, wygrywając miliony spłacić, tylko Bóg dał możliwość, gdzie z nocki o 6 rano kończyłem w jednej firmie i jechałem do drugiej pracy, zaczynałem o 8.00, nawet się nie kąpałem. Płaciłem, dzięki Bogu, te długi w ciągu dwóch lat. Prace zawsze miałem dwie, a jak miałem jedną, to tylko chwilowo. Pracowałem nawet po 400 godzin. W międzyczasie jeździłem do wieczorowej szkoły i kończyłem, żeby jakieś mieć to wykształcenie w tym kraju, bo nie miałem żadnego. Dzisiaj już mija ponad pięć lat, jak jestem przez Boga prowadzony i widzę, że Bóg od tamtej pory, jak uklękłem i bardzo szczerze z Nim rozmawiałem w tej noclegowni, nie było dnia, żeby ode mnie odszedł. Nie było dnia, żebym nie miał pracy. Nawet jak był lockdown i była pandemia, ja zawsze miałem pracę. Chrzest, yy, który zaplanowałem jeszcze w celi, bo takie pragnienie miałem, żeby to zrobić po wyjściu z zakładu, Chrzest zaplanowałem z Bogiem, że chcę w jakimś jeziorze albo w Bałtyku, bo takie miałem po prostu marzenie, żeby się owścić w jakimś jeziorze. A bardzo kochałem Bałtyk, więc też to miałem na uwadze. I to mówiłem po prostu Bogu, że chcę być tak ochrzczony, bo mam takie pragnienie. Tam chcę zanurzyć się i powiedzieć, że Jezus Chrystus jest moim Panem. I znalazłem zbór w mieście, który to uczynił. Trzy lata temu mniej więcej. To był pierwszy w bardzo piękna pogoda. Bardzo słoneczna. O dziewiątej rano na plaży w Gdyni raz z innymi braćmi pastor zanurzył mnie w imieniu Jezusa Chrystusa. I to zaplanowałem z Bogiem jeszcze kilka lat wcześniej, jak byłem w celi. Bóg wysłuchuje nasze prośby, wysłuchuje nasze modlitwy i nawet jeżeli trzeba czekać kilka lat na Jego reakcję. To w moim życiu tak było, że pewne sytuacje, o które się modliłem lub o którego prosiłem, wydarzyły się nawet po pięciu, po sześciu latach. Bóg nie zapamiętuje. Nasza proza życia może spowodować, że jak my się modlimy, czy prosimy za miesiąc, za rok, za dwa, za trzy możemy zapomnieć nawet o to, żeśmy się modlili. A Bóg pamięta nasze modlitwy, wysłuchuje. I od tamtej pory mam wrażenie, że 24 na dobę jest przy mnie. Popełniam błędy, jak każdy chrześcijanin. Biblia mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli. Tylko jak ja upadnę zauważyłem. Bóg mnie szybko podnosi, a jak jest bardzo wysoka, jak samolot, który ma się za chwilę rozbić o tą ziemię, to milimetr przed rozbiciem wyciąga swoją rękę i nie pozwala do tego, żebym upadł, żebym się rozbił o tą ziemię. Jest to momentami przerażenie, jak mnie Bóg wychowywał, jak mnie chłostał do takiego stopnia, że nie było cieleśnie miło, nie było to przyjemne, te karanie. Ale dzisiaj dziękuję Panu Bogu za to i chwałam Mu za to, że zechciał takiego człowieka jak mnie Przyjąć do Królestwa Bożego. Ja się dzisiaj na ziemi już nie martwię o to, co ja będę ja, jutro, w czym ja będę chodził ubrany. Sam nawet czasami, jak mogę mieć taką możliwość, to podzielę się z kimś tymi pieniędzmi, które zarobię. Tak mi Bóg błogosławi. się do Pana Boga teraz na sam koniec. Panie Boże, ja Ci dziękuję za Jezusa Chrystusa, który umarł za mnie, za grzechy, za moje na tym krzyżu. Za takich ludzi też, Panie Boże, umarłeś. Łotr, który umierał, na krzyżu obok Cię powiedziałeś Mu jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w niebie nie wiem ile miał na sumieniu przestępstw ten łotr na krzyżu że Ty Panie Boże powiedziałeś do Niego jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w niebie ja Ci dziękuję Panie Boże że tacy ludzie będą w Królestwie Bożym że tacy ludzie takiego charakteru że Panie Boże, że Ty złamałeś nasz charakter że Ty dałeś w te kamienne serce mięsiste serce Dziękuję Ci, Panie Boże, za Twoją łaskę i miłość dla każdego człowieka. I Proszę, żeby moi bracia byli zbudowani i pojechali do swoich miejscowości i dzielili się tym, co czynisz, Panie Boże, w ludziach, którzy zostali już przekreśleni przez ten świat. Dziękuję Ci, Panie Boże, mój Ojcze niebieski, i przepraszam Cię jednocześnie w imieniu krwi Jezusa Chrystusa. Jeżeli w tym tygodniu lub w tym miesiącu kogoś obraziłem, czy skrzywdziłem swoim jeszcze czasami może złym postępowaniem, to Cię przepraszam, Panie Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.